Emigranci. Podcast dla emigrantów i o emigrantach. Witamy serdecznie. Podcast Emigranci, odcinek siódmy. Przed mikrofonem Weronika i Patryk. Witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj, dzisiaj zaczynamy od rozwiązania konkursu. No Długo obiecywaliśmy, że rozrusujemy nagrody spośród 100 naszych pierwszych Facebookowiczów, i tak też, tak też się stało. Nagroda powędruje do. Uwaga, uruchamiam maszynę rosującą. Tak, tak, tak, bo. Jesteśmy już na Facebooku. Powędruje do naszej Facebookowiczki Kingi Ochendowskiej. Gratulujemy. Gratulujemy bardzo serdecznie, prosimy o kontakt. I nagrody przesiane pocztą z pewnością. Właśnie, tą nagrodę którą... No właśnie, to jest garść w e, portalu przystanek.polska.pl. Niech ci się, kim go dobrze nosi i dobrze pije. Tak. traciliśmy pewne no, nagrody. No już pewne nagrody straciliśmy, ale ich jest więcej, dlatego serdecznie gratulujemy i zachęcamy Was e, bardzo serdecznie do, e, do przełączania się do, do naszej strony facebookowej. Polubcie nas, komentujcie nasze artykuły, polubcie nasze, nasze linki, tych konkursów będzie jeszcze więcej na Facebooku, także śledźcie nas, a także dołączcie do Twittera i tam także nas śledźcie, bo tam także będzie więcej konkursów i, i na pewno będziecie mogli złapać z nami kontakt. Dokładnie, zapraszamy Was do konwersacji, do debaty z nami autorów, najlepszych komentarzy, najciekawszych, jeżeli którakolwiek z osób przyciągnie naszą uwagę, na pewno nagrodzimy, na pewno wyślemy nasze gadżety, tak więc warto czasami dodać coś od siebie, nie zajmuje to dużo czasu, szczególnie na Facebooku, szczególnie na Twitterze, więc zachęcamy Was serdecznie, robimy to przecież dla Was, nie dla nas samych, ale dla Was, żeby Wam umilić każdy dzień emigracyjnego życia, chcemy być jak najbliżej Was, chcemy to robić z Wami wspólnie, w związku z tym serdecznie zapraszamy Was do uczestniczenia zarówno w emigrantach, jak i na portalu przystanekpolska.pl. A propos emigrantów, pozdrawiamy bardzo serdecznie w stronę internetową historia moje -emigracji i panią Małgorzaty i Artura Kurasiewiczów. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i obiecujemy, że już od następnego odcinka pewnie usłyszycie historię emigrantów w emigrantach. I, i, I co? I pozdrawiamy, zachęcamy do zaglądania na, na tę właśnie stronę. Pozdrawiamy także jak zwykle ekipę z polskipodcasting.com.com. Tam do posłuchania podcast Emigranci, a także inne podcasty. Bardzo serdecznie zapraszamy na tę stronę. Pozdrawiamy naszych wszystkich facebookowiczów, twitterowiczów, osoby na Google+, którzy komentują, którzy piszą do nas. I odzywają się na nasze maile i, i na nasze artykuły, także pozdrawiamy bardzo serdecznie i zachęcamy. Piszcie do nas wasze historie migrańskie, dzielcie się z nimi. No i jeżeli macie jakiekolwiek problemy, z którymi chcecie się z nami podzielić, napiszcie, na pewno, na pewno odpowiemy. I jeszcze zachęcamy bardzo serdecznie do pisania i tworzenia na przystanekpolska.pl. To dla Was jest ten portal, dla Was jest otwarty, także tu Wy go tworzycie. No i polecamy się wszystkim zespołom. W tym momencie, jeżeli chcecie, by Wasza piosenka zabrzmiała w Emigrantach, przyślijcie do nas Wasze demo, przyślijcie do nas Waszą płytę. Powiemy zarówno o piosence i o zespole i na pewno sprawimy, że usłyszy Was spore grono na całym świecie. Dokładnie. Dziękujemy naszym słuchaczom za wspaniały odbiór z miesiąca na miesiąc, praktycznie z w naszym co, y, dwutygodniowym cyklu y, nasz podcast Emigranci y, uzyskuje coraz większą y, liczbę słuchaczy, a więc cieszymy się z tego bardzo, że podoba Wam się ta forma komunikacji między portalem a naszymi y, czytelnikami czy też słuchaczami. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego faktu i, i zapraszamy Was do dalszego y, słuchania naszego podcasta, także aktywnego uczestniczenia w jego nagraniu. Od następnego odcinka, tak jak już Weronika wspomniała, pojawią się na pewno historie emigrantów. Pojawią się również coraz ciekawsze wywiady. Okres urlopowy się już powoli nam kończy, w związku z tym wszyscy spowoli wracają do pracy i do miejsc swoich zamieszkania, w związku z tym łatwiej będzie nam nawiązać kontakty i przeprowadzić kolejne ciekawe wywiady. Usłyszycie naszych kolejnych współpracowników, poznacie kolejnych piszących dla przystanekpolska.pl Polska.pl i obiecujemy jeszcze wiele innych ciekawych atrakcji. Wrzesień zbliża się wielkimi krokami. To prawda. No i zapraszamy także przy sponsorów. Jeżeli chcecie, byśmy opowiedzieli o Waszym produkcie w, w emigrantach, albo go przetestowali, albo napisali on na przystanekpolska.pl, to nasze maile są do Waszej dyspozycji. Redakcja przystanekpolska.pl.net. Nasz adres e-mailowy możecie także znaleźć na naszej stronie przystanekpolska.pl.net w zakładce redakcja. Tam wszystkie dokładnie maile. Na każde możecie pisać, bo na każde mail, odpowiemy. Szukamy sponsorów i inwestorów naszego portalu i podcastu emigranci. Przystanek polska.pl.net Opinie, tematy, wiadomości, blogi Portal dla emigrantów jeżeli również wy testujecie, macie swoje konkretne hobby, pasje, macie do dyspozycji ciekawy sprzęt, ciekawe samochody, jakiekolwiek innego rodzaju gadżety, a robicie to prywatnie dla swojego własnego zadowolenia, a chcecie się z tym podzielić, napiszcie do nas, my również umieścimy z chęcią na naszym portalu wasze bądź też wideo, bądź nagranie audio, bądź testy. Z, związane z Waszym hobby bądź zainteresowaniem. Tak więc serdecznie zapraszamy blogerów, wideoblogerów, którzy chcieliby się podzielić swoim materiałem z szerszą publicznością, z większą liczbą czytelników. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie przywitania w odcinku numer 7. Zapraszamy. Słuchacie podcastu Emigranci. O czym dzisiaj porozmawiamy? Dzisiaj media, media socjalne, czyli social media, Facebook, Twitter i cały rozwój mediów na świecie. One się starają coraz bardziej potężne, coraz bardziej szanowane, coraz bardziej liczymy się z ich opinią. Nie tylko my oczywiście, zwykli czytelnicy, czy współtworzący je, lecz duże media komercyjne, coraz Częściej cytują, coraz częściej odnoszą się do mediów socjalnych. One są teraz chętnie tworzone przez zwykłych, prostych ludzi. Odchodzi się od modelu typowego dziennikarza na rzecz autentyczności społeczeństwa, po prostu autentyczności każdego z nas, bo to jest najbardziej cenione. Nam nikt za teksty i to, co powiemy i myślimy, nie płaci. Nam nikt nie nakazuje, nie, nie ogranicza, w związku z tym jesteśmy ludźmi całkowicie wolnymi w naszych wypowiedziach i to siła social mediów, czyli mediów tworzonych przez ludzi. No właśnie to chyba fenomen Twittera się kłania. I ja sama... Jeszcze nie tak dawno za Twitterem nie przypadałam. Pewnie dlatego, że y, Twittera nie rozumiałam, ale odkąd y, tak naprawdę y, zrozumiałam Twittera, to y, bardzo polubiłam i nie wyobrażam chyba sobie dnia bez Twittera. To jest y, pierwsze źródło informacji, najszybsze źródło informacji. Okazuje się, że, że także media coraz częściej sięgają właśnie po Twittera, żeby tam y, otrzymać najnowsze informacje. Dokładnie, ja coraz częściej wszystkie newsy najszybciej otrzymuję właśnie z Twittera, a nie chociażby ze stron typowo newsowych. Tak Co więc... naszym polega tak naprawdę, fenomen Twittera? Każdy z nas może zamieścić tam, zatwitować, zamieścić swój post, news. Jesteśmy świadkami różnych wydarzeń w różnych miejscach, z całego świata, w różnych zakątkach tego świata dziennikarze, korespondenci, reporterzy nie są w stanie dotrzeć dokładnie do całego, do całego do każdego zakątka świata w związku z tym to my zwykli ludzie jesteśmy w stanie zamieścić ten post jak najszybciej jest to dostępne i w telefonie, i w tablecie i na tablecie, i na, w komputerze praktycznie jest to nieograniczony dostęp w tej chwili, w XXI wieku to jest tylko 160 znaków prostych, szybkich, coś się wydarzyło coś, coś mi się spodobało no. czegoś mi się, coś mi się nie podoba coś jest śmieszne, fajne każdy temat jest możliwy na Twitterze. No niestety nawet internet nam jeszcze tego nie daje, co daje nam właśnie Twitter. No właśnie chyba to 160 znaków też e, przemawia zatem, że, że po Twittera sięgamy, bo, bo w jednym zda zdaniu otrzymujemy całą informację, która jest nam e, potrzebna. Nie musimy czytać artykuły, nie musimy sięgać po, po, po internet, nie musimy gdzieś tam klikać. Wystarczy, że otworzymy Twittera i tam mamy wszystkie informacje. No a co z Facebookiem w takim układzie? No, Facebook to... Dla mnie Facebook jest wersją rodzinną Twittera. Bardziej rodzinną i nastawioną dla znajomych. Gdzie zamieszcza się dużo zdjęć z imprez, z wyjazdów yy, i tym podobnych rzeczy. Model biznesowy Facebooka się po prostu nie sprawdza i nigdy się nie sprawdzi. Z tego względu, że Facebook mówi o łachostkach o, o rzeczach ważnych, może dla nas prywatnie. Czasami tam ludzie uzewnętrzniają się zbyt prywatnie. Tak jak się mówi, jednym się Facebook podoba, innym nie. Jedni są uzależnieni od Facebooka, ponieważ wiążą z nim sobie całe swoje prywatne życie z Facebookiem. Wszystko, co się wydarza w ich prywatnym życiu, jest na ich timeline'ie tak zwanym. A inni wręcz są negatywnie nastawieni do Facebooka. Ja jestem w tej drugiej grupie raczej negatywnie nastawiony do Facebooka, chociaż mówi się, Jacy twoi znajomi, taki Facebook, taka jest moim zdaniem też prawda, natomiast nie zawsze nie zawsze ten Facebook gwarantuje jakąś no, dobrą czy wartościową informację czy wiedzę. Ja tego typu informacje nie szukam, wolę kontakt z moimi przyjaciółmi, znajomymi. Twarzą w twarzy, tak powiem, czy kontakt e, konkretny, wolę ich odwiedzić z nimi, porozmawiać przez telefon chociażby, niż, aniżeli gdzieś chwalić się jakimiś osiągnięciami, zdjęciami przez Facebook. Ale coraz częściej padają też głosy, że e, Facebook, e, Facebook się kończy. Ja nie wiem, czy kończy, dopóki ludzka ciekawość... Uchwań... A mi się wydaje, że jednak mimo wszystko się kończy, bo, bo pamiętajmy, że mieliśmy, mieliśmy boom na mieliśmy boom na Bibu, mieliśmy boom na naszą klasę w Polsce. to Nie ma no co właśnie, tam porównywać, ale no. też mieliśmy boom na gadu-gadu i co? I to wszystko upadło. i Potem pojawił, po, pojawił się na tym modelu, powiedzmy, Facebook, prawda? No, ale po Facebooku coś też powstanie. No, no, Facebook jest, nie będzie to, trwał. Mi się wydaje, że tak. jeszcze, jeszcze rok, półtora i Facebook się skończy, bo już się kończy. Coraz więcej osób tak naprawdę odchodzi z Facebooka na rzecz Twittera. Coraz więcej osób likwiduje swoje konta, bo w tej chwili już jest możliwość zlikwidowania swojego konta. Likwiduje tak, i swoje konto <śmiech> po to, by przenieść się właśnie na, przykład tak, na Twittera. Oczywiście, że tak, ale Twitter nigdy nie zapewni Ci tego, że możesz zamieścić sobie 20 zdjęć z swojej własnej imprezy, z wycieczki, z, ostatniej, z ostatniego wypadu do pubu i tak dalej, i tak dalej. zdjęć swojego nowego samochodu, tak. domu, czegokolwiek, nawet ale swoich własnych sam... zdjęć przed, przed, przed lustrem. Ale to moim zdaniem, zdaniem musimy, musimy też wziąć pod uwagę siłę Blogów. Coraz więcej osób sięga po formę blogu, coraz więcej tak, osób ale bloguje. Blog wymaga niesamowitej dyscypliny, jeżeli zamieszczamy jeden, dwa posty tygodniowo no to blog przestaje mieć jakiś sens, nie jest aktualny. Blog ma sens w tym momencie, jeżeli zamieszczamy nasze posty i to też nie jeden, o obudziłam się czy obudziłem się i sobie siedzę i, i oglądam telewizję, tylko blogi muszą być wartościowe, i muszą być kontynuowane każdego dnia. To wymaga no, rezygnacji praktycznie z jakiegokolwiek innego zajęcia, z pracy, znalezienia sobie sponsora do tego blogu, e, źródeł finansowania i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, jeżeli my tego sponsora mamy, jeżeli wybierzemy sobie e, filmy, firmę produkującą kawę na przykład, która jest naszym sponsorem i dzięki temu możemy prowadzić nasz blog, zamieszczamy też pismo o kawie itd. i tak dalej przestajemy być autentyczni, ponieważ my no poniekąd robimy coś pod naszego sponsora, bo on ma też oczywiście oczekiwania wobec swojego blogu, w związku z tym zaczyna się liczyć liczba odsłon i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Cała komercyjna maszynka zaczyna się nakręcać i blogowicz przestaje być blogowiczem. Po prostu wpada dalej w machinę komercji i, i, i tych blogów tak zwanych komercyjnych. Typowy blog, no niestety nie zawsze pozwala, i ten entuzjazm, o którym ty mówisz, tak, przeniesienie się z Facebooka na blog, owszem, ja mogę zamieścić swoje wszystkie zdjęcia, relacje z imprez, umieścić to i tak dalej, i tak dalej, ale czy wystarczy mi mojej własnej woli na, na jak długo, miesiąc, dwa i co dalej? A Facebook? Nie, Facebook jak ja zamieszczę sobie raz na rok, relacje z moją imprezą dalej będzie funkcjonował. Ta strona na Facebooku dalej będzie żyła swoim życiem. Dopiszą się tam dalej moi znajomi, oni coś zamieszczą i tak dalej, i tak dalej, jakoś to się kręci. Ja nie widzę, żeby blog mógł kiedykolwiek zamieścić, zastąpić Facebook na przykład. Facebook może dalej ewoluować coś innego, ktoś może przyjść z jakimś, innym. może sam Mark Zuckerberg może zmienić Facebook w zupełnie inne medium. On to już próbuje w tej chwili zrobić. Próbuje nagle nadać tej, tej, tej frywolnej i głupawej idei bo taką był Facebook, bo przecież to, to było po prostu zwykła, y, zwykła przeglądarka zdjęć y, studentek na uniwersytecie i ocenianie ich, potem się rozrosło do znajomych i tak dalej, i tak dalej, ale to zawsze miał charakter lekki, imprezowy i tak dalej, i tak dalej. Teraz no Mark Zuckerberg stara się zrobić z Facebooka coś poważnego, coś biznesowego, model biznesowy, wejście na giełdę i to się nigdy nie przyjmie, tak naprawdę, ponieważ cały czas Facebook dominuje wśród ludzi bardzo młodych, dominują tam tematy bardzo lekkie, bardzo, bardzo łatwe i przyjemne, i, i na model biznesowy to się nigdy niestety no nie. Nie nie przyłoży to się, nie, nie zapowiada. to mi chyba no, na mnie Facebook zawsze pozostanie właśnie tym Facebookiem, tym, tym przeglądem twarzy, znajomych i tak dalej. A z A Twitter same, czy, jest zupełnie innym rzeczą. Przy mediach społecznościowych, powiedzmy przy Twitterze, no to chyba warto też wspomnieć teraz o dziennikarstwie obywatelskim, prawda? Tak, teraz każdy z nas może być dziennikarzem. To, to, to wszystko brzmi fantastycznie i. i i niezbyt wiarygodnie, ale taka jest prawda. Każdy z nas może być reporterem. Każdy z nas ma w tej chwili jakikolwiek aparat Dlaczego brzmi to nie... Ja nie wiem, czy to brzmi tak no, niewiarygodnie, nie, nie no. czy fantastycznie. Weźmy pod, pod lupę chociażby czy CNN, czy TVN24. Te dwie, powiedzmy CNN, bo to największa fi, y, telewizja informacyjna na świecie i TVN24, bo to największa in, y, telewizja informacyjna w Polsce. Obie te telewizje mają udostępniona czyli... tak zwanym i-reporter, czyli... Tak, tylko problem jest w tym, że, że ja rozumiem, o czym ty mówisz, i-reporter, że, że każdy z nas może przestać tam informacje. o tak, oczywiście, zdjęcie, informacje i świadkiem czegokolwiek. to będzie zamieszczone. Ale problem pozostaje, czy ta stacja opublikuje mój materiał, dokładnie mój, czy ja będę twarzą tej, tej, tego materiału, moim nazwiskiem i tak dalej, czy jednak jeden z ich reporterów będzie robił materiał na podstawie tego, co ja przysłałem. To jest problem w tych dużych mediach. Te duże media jeszcze nie dają takiej wolności, którą, którą gdzieś poszczególne media starają się wprowadzić. Nie ma tego, aby na CNN, żebyśmy zobaczyli typowo amatorski materiał w, w, w, chociażby w bloku newsowym. Nawet gdyby ktoś tylko przysłał. No nie ma tego niestety, a już nie mówmy o TVN24, bo tam już w ogóle tego nie ma. Próbowano nawet, jest od dawna znany czerwony numer radia Z i tak dalej, i tak dalej. My dostarczamy informacje, my odwalamy tą, tą czarną robotę, ale my dalej giniemy w procesie tworzenia tych wiadomości i eksponowania tych wiadomości. To jest, to jest problem, jeżeli chodzi o, o duże media. To, co na przykład proponujemy my na swoim własnym portalu, my tak, my jak najbardziej jesteśmy otwarci, jak na najbardziej amatorski tekst, jak na najbardziej wiarygodny tekst. To nie znaczy, że amatorski rozumiemy, nie wiem, z błędami dalej, bo to nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że tak jak dookoła ludzie widzą świat, tak jak dookoła ludzie widzą chociażby temat emigracji czy emigrantów, zamieszczają te teksty, przelewają te to, to, to, to myśli na, na, na tekst, na papier, my je zamieszczamy i my nie ich nie zmieniamy, my nie wysyłamy swojego reportera, my nie piszemy na podstawie tego tekstu, tylko my zamieszczamy tekst dokładnie taki, jak ktoś nam na przykład przyśle. W związku z tym to jest ta różnica. To jest 100% mediów yy, socjalnych. W związku z tym... No. To zadam, zadam inaczej. Czy takie media... Mają szansę się przebić. Jak najbardziej, jak najbardziej, bo cały czas podkreślam, w dużych mediach, w, media, w blogach komercyjnych i tak dalej, i tak dalej, pieniądze dyktują niestety warunki wypowiedzi i tak dalej. Stąd mamy prawicowe media, lewicowe, centralne, lubiące tych czy tamtych polityków. Media tworzone przez ludzi, one nie mają żadnych upodobań. Bo nie da się w grupie ludzi stworzyć jednego wiodącego, że tak powiem, nurtu, czy, czy Oczywiście no da się, jeżeli to coś od gór nie idzie, bo to, no to jest wiadomo, to jest do zrobienia, ale nie da się tego zrobić, jeżeli, jeżeli się wierzy i chce się promować czystość przekazu i, i oryginalność i, i przede wszystkim no, no tą prawdomówność, to, że jest tak, a nie inaczej. Czy to się komuś podoba, czy nie? No tak jest i tak trzeba to przedstawić. Ale kto by jeszcze powiedzmy 10 lat temu pomyślał o tym, że zwykły, zwykły Kowalski może to no, portal, no, prawda? Właśnie, dokładnie. No Technologia daje nam dzisiejsza, jeżeli dobrze jest wykorzystana, z, z odpowiednimi umiejętnościami zmiksowana, że tak powiem, no, daje nam to możliwość no w końcu dotarcia do, do, do ogromnej ilości ludzi. W końcu my, to co mówimy sobie w domu albo w drodze do autobusu do kolegi, koleżanki, mogą usłyszeć tysiące milionów ludzi, i to, to jest właśnie świetne. To jest to, czego do tej pory nie doświadczyliśmy. My do tej pory rozmawialiśmy sobie, toczyliśmy sobie przy stole, przy obiedzie, dysputy polityczne itd. itd. na różne tematy, i nagle tę dysputę możemy przenieść nie na zwykłe forum, gdzie możemy się wykrzyczeć, wykłócić i tak dalej, ale my możemy, my możemy stanowić opinię. My tę opinię możemy tworzyć na portalu. I to właśnie jest dobre, nie na dużej, dużym stronie, która gdzieś tam nas pominie, i tak i tak i na nic zginiemy, ale na portalu, który, który daje nam możliwość po prostu tego typu mm, tego typu aktywności. No tego z... my możemy gdzieś zostać zacytowani. Za Oczywiście to jest tak najbardziej, bo to, no nie da się ukryć. To jest wszystko perpetuum mobile. Tego się już nie da zatrzymać. To Jeżeli się wpadnie w ten mechanizm, wiadomo, dla osób, które bardziej są zaawansowane w internecie i o tym, jak internet wygląda i funkcjonuje, wiedzą, że, że, że informacje po internecie krążą. Czy to się komuś podoba, czy nie, one krążą i, i najważniejsze jest, aby, aby pracować sobie na swoje własne konto, na swoje własne nazwisko itd., itd., My nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się w naszym życiu wydarzy i kilka naszych opinii, wiadomości i itd., dalej Może spowodować to, że właśnie przez korzystanie. Zauważeni, gdzieś tam zostaniemy zaproszeni, zacytowani i tak dalej, i tak dalej. My też, podejrzewam, jako twórcy naszego portalu, nie, nie, nie zdawaliśmy sobie sprawy do końca, jak szybko i w jak krótkim czasie będziemy w dużych polskich mediach, będziemy na, na, na głównej stronie portalu na temat.pl, prawda? To, to, to, to są rzeczy bardzo miłe, to są rzeczy, które wiadomo, jakoś motywują, to też, to też pokazuje, jak szybko i łat, jak. jak jak, jak najbardziej jest to możliwe, jak, jak realna jest ta siła mm, właśnie tego typu mediów. W związku z tym, mm, nie, nie, nie patrząc na komercję, nie patrząc na, na układy i tak dalej, można naprawdę coś osiągnąć, można dojść do pewnych konkretnych rezultatów. W związku z tym, no. no Ale co tu dużo, dużo mówić? Droga otwarta. drogo otwarta, ale co tu dużo mówić? Przykład The Huffington Post pokazał, jak bardzo yy, media społecznościowe, czy, czy, czy inne, nietradycyjne media są bardzo ważne w tej chwili na rynku mediów. The Huffington Post otrzymał nagrodę Policera jako pierwszy portal internetowy. A no. rozrósł się tak na, naprawdę z blogu. Dokładnie. Z prywatnego blogu. No, no, no dokładnie taką samą drogą my będziemy, że tak powiem. My też zaczynaliśmy jako blog. Przy KPl był tylko przez pierwszy swój okres próbny blogiem a potem przerodził się w portal. To jest naturalna rzecz. Potem oczywiście następny krok to są no, inwestycje finansowe, ale no, po to, żeby to rozbudować, aby zapewnić konkretne finansowanie itd., itd., to jest rzecz naturalna, ale to ma zupełnie inny charakter, aniżeli komercjalizacja, komercjalizacja no, mediów tradycyjnych tak zwanych. W związku z tym tutaj nie ma y, możliwości wpływania na nasze decyzje, opinie i tak dalej, bo one są nasze własne, a tak naprawdę naszych współtworzących, bo tylko my czuwamy nad tym wszystkim, my to wszystko kompletujemy, y, trzymamy piecze i tak dalej, ale to, to nasi imigranci, to to, to to ludzie tworzą właśnie tego typu y, y, informacji i portal dla nas. W związku z tym. Y, Ktoś ostatnio obliczył czy oszacował śmierć mediów papierowych na 2025 rok. Podobne do 2025 roku mając zniknąć, zniknąć wszystkie media papierowe. Data. Bardzo optymistyczna data. No, i da się ukryć, informatyzacja i, i, i gadżeciarstwo jest rozwinięte już w tej chwili na takim dużym, w tak dużym stopniu, że nie da się ukryć, media papierowe po prostu przestaną funkcjonować. Coraz więcej potężnych gazet i nie mówimy tu o przykładach polskich, które też są niezłe, są duże i tak dalej, ale pomysły polskich gazet no, idą trochę innym stylu. One no, w internecie jeszcze chcą się dorobić bardziej, że tak powiem, aniżeli zaoferować konkretną usługę. Natomiast y Zagraniczne duże gazety, duże, duże podczytne miesięczniki, tygodniki itd., one wszystkie wydają swoje wersje elektroniczne w tej chwili, bądź ostatecznie przygotowują swoje ostateczne wersje elektroniczne, które będą właśnie dostępne w internecie, na tabletach, na komórkach, które stają się coraz łatwiejsze, coraz bardziej dostępne. Kolejny iPad, kolejny produkt innych firm. Mamy Microsoftowy iPad. Microsoftowy przygotowywany, tablet tak naprawdę, no nie pad, ale tablet na jesienną premierę, no to pokazuje, ceny są coraz bardziej konkurencyjne, coraz bardziej dostępne. szkoły za granicą wyposaża się w coraz częściej w iPady zamiast ciężkich podręczników. W Polsce mamy wielki wielki boom na podręczniki elektroniczne, no przy tym oczywiście aferę, o której również pisaliśmy na, na, na portalu. E, oczywiście no to wszystko pokazuje, że, że, że media tradycyjne, papierowe, w tym bardziej gazety, nie tylko, że są drogie w swojej produkcji, wydawaniu, a przez to dla konsumenta, czyli, naszego, do, czyli dla klienta, dla nas własnych samych, są po prostu drogie do zakupu. E, m... One przestają mieć po prostu w jakąkolwiek no, formę taką, którą byłaby akceptowana w XXI wieku. My teraz dzisiaj chcemy w materiałach zobaczyć wideo, usłyszeć głos, dźwięk. To ma być ładne, wysokie rozdzielczości zdjęcia itd., itd. To nie ma zajmować nam dużo miejsca. Nie musimy iść do kiosku po to. Mamy mieć wystarczone od tak po włączeniu naszego komputera, tabletu czy komórki. Tak więc... To za tym szybciej jest... Ten takie wydanie zaktualizować. Dokładnie, tak. newsy i tak dalej, to wszystko szybko. To może być udzielenie. nawet dwa razy dziennie aktualizowane, jeśli Jak coś bardzo jest. ważnego się Aktualne. dzieje. Natomiast ciężko jest aktualizować już wydanie Gazette, papierowe. Może miesięczniki tak szybko nie znikną, bo jednak to jest jakaś tam forma yy, trochę inna, ale Tygodniki i praca codzienna, no moim zdaniem, wcześniej niż 2025, ja bym to przewidywał naprawdę na najbliższe kilka lat, to się nie utrzyma. Po prostu się nie utrzyma, nie wytrzyma naporu i ofensywy mediów elektronicznych. Tak więc cała nadzieja można powiedzieć w tym, że, że, że jednak ten, ten format zostanie wyparty całkowicie. Ja jestem fanem mediów papierowych, ja uwielbiam sobie poczytać magazyn czy, czy gazetę w formie papierowej, ale przyznam szczerze, od momentu kiedy zetknąłem się właśnie z, z formą elektroniczną i, i z iPadem. Nie pamiętam dosłownie, kiedy kupiłem gazetę papierową, przepraszam, a mam masę wydań gazet elektronicznych i, i czyta się je świetnie. Czyta się świetnie i na nic innego bym ich nie zamienił. Naprawdę, przyznaję zupełnie szczerze. A kiedyś sobie na tym w ogóle tego nie wyobrażałem. No. I tak to wygląda. I to samo się dzieje z książkami, to samo się dzieje z każdym można powiedzieć, naturalnie wypieranym formatem zastęp... hmm. zastępowanym poprzez innym. Znak czasu. Dokładnie. No dobrze, powoli się zbliżamy chyba do końca naszego dzisiejszego wydania. Miejmy nadzieję, że, że, że dzisiaj naszym słuchaczom trochę przybliżyliśmy. Tym, którzy nie są w temacie, to przybliżyliśmy im. i miejmy nadzieję, że jakoś zachęciliśmy Was, że oczywiście my nie jesteśmy jedyną formą, która tego typu działalność wspiera, ale ale z pewnością jesteśmy tą, która najbardziej najbardziej na tą działalność liczy, na, na media socjalne, na naszych czytelników, naszych słuchaczy, którzy aktywnie będą po prostu ten portal tworzyli. na mnie o to chodzi, żeby to były puste słowa. My naprawdę chcemy, abyście zobaczyli na pierwszej stronie naszego portalu swoje własne e, artykuły, swoje własne nazwiska, zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo proste do zrobienia. Naprawdę to Wymaga minimalną ilość czasu, a możecie przelać własne myśli. To, co robicie codziennie, to co wypowiadacie swoje zdanie na dany temat, macie swoją opinię itd. Wystarczy tylko parę słów napisać i już jesteście no, w jednym z mediów. A, a że jesteśmy coraz bardziej liczącym się medium, coraz większym, właśnie świadczy o nas liczba naszych czytelników. A, a to po prostu no, przykłada się konkretnie na to, że, że, że nie, nie piszemy do, do 5 10 osób, piszemy do dużego, naprawdę uwierzcie nam do naprawdę sporego grona naszych czytelników i kiedy usłyszycie, że wasz artykuł przeczytało kilka tysięcy ludzi, no to, to naprawdę jest miłe uczucie, w związku z tym... no. Polecamy przystanek przystanekpolska.pl.net codziennie i nawet kilka razy dziennie, bo tam zawsze najświeższe informacje, a także um, opinie, tematy, blogi. Um, co jeszcze polecamy? Polecamy emigrantów już za dwa tygodnie, bowiem no, 9 września Wielkie Święto. A czyś Wielkie Święto? No małe Święto, bo emigranci. Ma, um, bo przystanek Polska.pl ma już 6 miesięcy. Będzie miał, eee, będzie, miał. będzie miał 6 miesięcy, a w związku z tym parę zmian na portalu, bo wciąż się rozwijamy. Także miejcie oczy i uszy otwarte na portal. Miejcie Dokładnie. oczy i uszy otwarte na naszą akcję, o której już ostatnim razem wspominaliśmy, ale ona wciąż się rozwija i ja... już się pojawi na portalu. Akcja, projekt, emigracja. Jestem tu, jest mi dobrze. A ja chciałem tylko dodać, że to jest, pamiętajcie, to jest tylko 6 miesięcy. Zapraszam Was na nasz portal. Sprawdźcie go dokładnie, przejrzyjcie sobie nasze teksty, nawet od początku, które są, od naszych pierwszych dni. I zobaczcie, ile się wydarzyło przez te sześć miesięcy na portalu. I być może, że tam najwięksi niedowiarkowie zobaczą siłę mediów socjalnych. Naprawdę. To naprawdę to jest tylko sześć miesięcy i kochani, zobaczcie, zaczęliśmy praktycznie... Ogrom pracę wykonaliśmy, tak. Polecamy nasze blogi, polecamy, polecamy, kocham, dokotować na sobotę, polecamy polecamy wszystkie, wszystkie artykuły na przystanekpolska.pl emigranci już za dwa tygodnie do usłyszenia jak zwykle w iTunes w polskipodcasting.com i na naszej stronie internetowej polecamy się na Facebooku i Twitterze e, przypominam, jeżeli gracie w zespole śpiewacie, to przyślijcie do nas muzykę, puścimy ją w emigrantach na pewno pojawi się także na, na przystanku polska.pl e, powiemy o Was, powiemy o zespole, powiemy o piosence jeżeli cokolwiek robicie, jeżeli cokolwiek tworzycie, jeżeli jesteście artystami, pisarzami, poetami, piosenkarzami, tancerzami, dajcie nam znać, my o tym wszystkim powiemy, my o tym wszystkim napiszemy, my o tym wszystkim to wszystko pokażemy. I, i, damy się usłyszeć, damy wam się usłyszeć w emigrantach. Czy, o się jeszcze zapominam? Nie. Gratulujemy, gratulujemy Kindze. bardzo serdecznie Kindze, tak. Kindze Johendowskiej wygranych nagród w konkursie Facebookowym. Bardzo kliknąć czasami ten zwykły przycisk like. Obojętnie, czy, czy lubimy, czy nie lubimy Facebook. Jest to jakieś jednak ogromne... Wciąż liczące się medium. Medium socjalne, w związku z tym warto polubić. Dzięki temu zapewniacie sobie, że w, o wszystkich zmianach na portalu, o wszystkich nowych artykułach będziecie bezpośrednio informowani na Waszej stronie facebookowej, Waszej komórce, tablecie, bądź też na komputerze. A I śledźcie tych, nas na także tych, na Twitterze. Dokładnie, i... a po tych informacjach zapraszam bezpośrednio na portal. Sprawdźcie, 6 miesięcy już wkrótce. Do usłyszenia, zobaczenia. Za dwa tygodnie. Cześć. Emigranci. Podcast dla emigrantów i o emigrantach.